Izabela Kuczyńska. I Olaf Warzyński. Ataki rakietowe, desant spadochroniarzy i piechoty morskiej. Rosja zaatakowała Ukrainę. W ukraińskiej stolicy co jakiś czas słychać odgłosy eksplozji. Według telewizji CNN do ataku przyłączyły się wojska Białorusi. Jest reakcja zachodu, Unia Europejska, NATO i Stany Zjednoczone jednogłośnie potępiają rosyjską agresję na Ukrainę, padają zapowiedzi surowych sankcji. Polska występuje do NATO o uruchomienie artykułu 4 traktatu waszyngtońskiego. Mówi on o wspólnych konsultacjach i działaniach w razie zagrożenia bezpieczeństwa w państwach sojuszu. Kijowie to jakiś czas wyjął syreny alarmowe. Donosi korespondent polskiego radia w ukraińskiej stolicy. W obawie przed atakiem z powietrza mieszkańcy przenoszą się z mieszkań do schronów. Nad ranem Rosja rozpoczęła atak na Ukrainę. W wielu miastach słychać wybuchy. Trwają rakietowe ataki obiektów wojskowych, informuje ukraiński resort obrony, a szczegóły w relacji Pawła Buszki. Rakietowe ostrzały obiektów wojskowych rozpoczęły się w całej Ukrainie o godzinie 5 rano. Według MSW Rosjanie atakują obiekty wojskowe w Kijowie, Charkowie, Dniprze i innych miastach w ukraińskiej stolicy co jak. Jakiś czas słychać odgłosy eksplozji. Są informacje o rosyjskim desancie z Morza Czarnego w Odessie i Morza Azowskiego w Mariupolu. W kraju wprowadzono stan wojenny. Ukraina zamknęła przestrzeń powietrzną. Szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kueba apeluje do świata o zdecydowaną reakcję. Jak napisał, Putin rozpoczął pełnowymiarową wojnę przeciwko Ukrainie, ale Ukraina będzie się bronić i zwycięży. Z Kijowa, Paweł Buszko, Polskie Radio. Jak podaje telewizja CNN, powołując się na ukraińską straż graniczną, na terytorium Ukrainy weszły także wojska białoruskie, przekraczając przejście graniczne w Senkiwce w obwodzie A Atak na granicę był prowadzony przy pomocy artylerii, sprzętu ciężkiego i broni strzeleckiej. Rosyjską inwazję na Ukrainę poprzedziło nocne wystąpienie prezydenta Rosji i zapowiedź wkroczenia do Don Donbasu. Władimir Putin powiedział, że operacja wojskowa ma na celu ochronę ludności. Ostrzegł zachód przed ingerencją i zapowiedział, że jeśli do niej doj gdzie reakcja Moskwy będzie natychmiastowa. Więcej nasz korespondent. W specjalnym wystąpieniu telewizyjnym Władimir Putin powołał się na pełnomocnictwa, których udzielił mu rosyjski Senat, dając zgodę na wyprowadzenie wojsk poza granicę Rosji. Podjąłem decyzję o przeprowadzeniu specjalnej wojskowej operacji. Jej celem jest ochrona ludzi, którzy w ciągu ośmiu lat poddawani są prześladowaniom ludobójstwu ze strony kijowskiego reżimu i w związku z tym będziemy dążyć do demilitaryzacji i denazyfikacji Ukrainy. Prezydent Rosji zapewnił, że Rosja nie ma zamiaru okupować terytorium Ukrainy, zaapelował do ukraińskich żołnierzy, by złożyli broni wrócili do domu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A ze światowych stolic natychmiast popłynęły słowa potępienia w reakcji na działania Rosji. To nieuzasadniony atak Rosji na Ukrainę, napisali na Twitterze szefowie Rady i Komisji Europejskiej Charles Michel i Urzula von der Leyen. W tych ciemnych godzinach nasze myśli są z Ukrainą i niewinnymi kobietami, mężczyznami i dziećmi, gdy stoją w obliczu tego niesprowokowanego ataku i strachu o swoje życie. Pociągnie Kreml do odpowiedzialności. Podobnie brzmi oświadczenie Białego Domu. Nasz korespondent w Waszyngtonie Marek Wałkuski informował w jedynce, że prezydent Joe Biden kilkadziesiąt minut temu rozmawiał z ukraińskim przywódcą Wołodymyrem Załańskim. Poinformował Włodymira Zełyńskiego o tym, jaka będzie amerykańska odpowiedź i odpowiedź sojuszników. No i w tym oświadczeniu przypomniał, że spotyka się wirtualnie z przywódcami krajów G7 i że wraz z sojusznikami zostaną nałożone na Rosję, cytuję, surowe sankcje. NATO nazywa atak Rosji na Ukrainę lekkomyślnym i niesprowokowanym. O reakcji sekretarza generalnego sojuszu z Brukseli lata Płomecka. Szef Sojuszu Północnoatlantyckiego oświadczył, że po raz kolejny mimo wielokrotnych ostrzeżeń i niestrudzonych wysiłków dyplomatycznych Rosja wybrała drogę agresji przeciwko suwerennemu i niepodległemu państwu. Napisał, że to złamanie prawa międzynarodowego i poważne zagrożenie dla euroatlantyckiego bezpieczeństwa. Wzywam Rosję do natychmiastowego zaprzestania działań militarnych i poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, brzmi oświadczenie Jensa Stoltenberga. Szef NATO zapowiedział pilne spotkanie sojuszników i decyzję w sprawie konsekwencji agresywnych działań Rosji. Rada Północnoatlantycka ma się zebrać o 8.30 są aktualności jedyne. A Polska składa w NATO wniosek o uruchomienie artykułu 4 Traktatu Waszyngtońskiego. Decyzja w tej sprawie zapadła na posiedzeniu Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego oraz ministrów obrony i spraw wewnętrznych. Poinformował o tym rzecznik rządu Piotr Miller. Została wydana dyspozycja do naszego ambasadora, do naszego stałego przedstawiciela przy NATO o to, aby złożył wniosek o uruchomienie artykułu 4 traktatu Waszyngtońskiego, czyli wspólnego spotkania i monitorowania sytuacji potencjalnego, ale rzeczywistego, możliwego zagrożenia naruszenia granic Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przed chwilą też pan ambasador w Brukseli złożył właśnie taki wniosek do sekretarza generalnego NATO razem z grupą naszych sojuszników. Wszystkie rejsy polskich linii lotniczych z Polski na Ukrainę zostały odwołane. Chodzi o loty do Kijowa, Lwowa i Odessy. Jednocześnie rozpoczęła się ewakuacja polskiego konsulatu w Odessie. Pozostajemy w stałym kontakcie z naszymi placówkami dyplomatycznymi, przekazał rzecznik msz Łukasz Jasina. Wcześniej rząd informował, że polska ambasada i konsulaty na Ukrainie będą funkcjonowały tak długo, jak tylko będzie to możliwe. Do rosyjskiej napaści na Ukrainę odniósł się na Twitterze prezydent. Współdziałamy z naszymi sojusznikami z NATO oraz Unii Europejskiej. Wspólnie odpowiemy na rosyjską brutalną agresję. I nie pozostawimy Ukrainy bez wsparcia, napisał Andrzej Duda. Także premier Mateusz Morawiecki napisał na Twitterze, że Europa i wolny świat muszą powstrzymać Putina. Dzisiejsza Rada Europejska powinna zatwierdzić możliwie najsurowsze sankcje. Nasze wsparcie dla Ukrainy musi być realne. Czytamy we wpisie szefa rządu. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Wiadomości sportowe Tomasz Kowalczyk. Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału singla tenisowego turnieju w Dubaju. Polak pokonał w 1-8 finału Słowaka Aleksa Molczana 6-3, 6-2. Po meczu Hurkacz zauważył, że kluczem do zwycięstwa była słabsza dyspozycja forehandowa rywala. Cieszę się bardzo. Myślę, że zagrałem solidny mecz. Próbowałem grać przed jego forehand, co było jego słabszą stroną, aby uzyskać krótszą piłkę i myślę, że nie się to wszystko wychodziło. Także bardzo się cieszę ze zwycięstwa i dziękuję wszystkim za mega wsparcie. Następnym przeciwnikiem Polaka będzie Włoch, Janik Sinner, który wyeliminował dwukrotnego mistrza olimpijskiego, Brytyjczyka Andiego Mareja, wygrywając 7-6, 6-2. Iga Świątek awansowała z kolei do ćwierćfinału tenisowego turnieju w Dosze w Katarze. Polka w jednej ósmej finału pokonała Rosjankę Kasatkinę. 6-3-6-0. do 0. Spotkanie trwało zaledwie godzinę i 4 minuty. W następnej rundzie świątek zagra z rozstawioną z numerem pierwszym Białorusinką Aryną Sabalenką. Atletico Madryt zremisowało z Manchesterem United 1 do 1, a Benfica Lizbona za Jaksem Amsterdam 2 do 2 w pierwszych meczach 1-8 finału piłkarskiej ligi mistrzów. Rewanże 15 marca. Piłkarze ręczni Łomży Wiwe Kielce pokonali we własnej hali Motor Zaporoże 33 do 27 w 12 kolejce Ligi Mistrzów. To dziewiąte zwycięstwo polskiego zespołu, który umocnił się na prowadzeniu w grupie i jest coraz bliżej bezpośredniego awansu do ćwierćfinału. JKH GKS Jastrzębie wygrał z Energą Toruń 5 do 1 w pierwszym ćwierćfinałowym spotkaniu Ekstraligi Hokeja na Lodzie. Jastrzębianie w rywalizacji do czterech zwycięstw prowadzą 1 do 0. Kolejne spotkanie obu ekip dziś również w Jastrzębiu Zdroju. Czwartek będzie pogodny, jedynie na zachodzie będzie się chmurzyć i tam pod wieczór możliwy słaby deszcz. Na termometrach maksymalnie od 5 stopni na Suwalszczyźnie, na koło 8, w centrum do 12 na Dolnym Śląsku. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hektopaskali i będzie spadać. Polskie Radio Program Pierwszy Jedenka